Jest ósma tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Izabela Kuczyńska. I Paweł Zieliński. Rozejm w wojnie amerykańsko-izraelsko-irańskiej. Czy działa w regionie zamilkły? Odpowiedź na to pytanie zna nasza reporterka. Kolejna burza wokół kryptowalut. Po zawirowaniach wokół jednej z giełd wraca temat regulacji rynku. Sadownicy obawiają się o plantacje truskawek i malin. Najbliższe noce będą bardzo chłodne, a to duże zagrożenie dla tych roślin. Rosnące napięcie w trwającym konflikcie na Bliskim Wschodzie w ostatniej chwili rozładowane. Tuż przed upływem ultimatum Donalda Trumpa, w którym groził Iranowi apokalipsą, udało się doprowadzić do zawieszenia broni. Jest też zgoda na rozpoczęcie rozmów pokojowych. Teheran przystał na podstawowy warunek amerykańskiego przywódcy. Odblokowanie cieśniny Ormus. Wstrzymanie ognia na razie zaplanowano na dwa tygodnie. Negocjacje pokojowe mają ruszyć pojutrze. A wydarzenia na Bliskim Wschodzie obserwuje Agata Król. Dzień dobry Agato. Dzień dobry. Powiedz, czy wzajemne ataki ustały? To po pierwsze, no i jakie są reakcje na to porozumienie? Noc była jeszcze niespokojna na Bliskim Wschodzie. Tuż po zawarciu porozumienia zawieszenie broni nie było przestrzegane. W Izraelu zawyły syreny i dokonano ostrzału rakietowego części tego kraju, a później działania odwetowe Tel Awiwu. Ale nie doszło do tego potężnego ataku na Iran, którym groził Donald Trump, mówiąc o zakończeniu cywilizacji. Sytuacja jest skomplikowana, a kluczowym problemem będzie nadzór nad zawieszeniem ognia, powiedział w TVP były wiceminister spraw zagranicznych i ambasador Polski Andrzej Byrd. To jest skomplikowana materia. Tego się nie załatwia na dzień, żeby znaleźć kanały porozumienia. Na pewno w ciągu tych dwóch tygodni będziemy świadkami wielu zdarzeń, które będą następstwem wymknięcia się procesu spod kontroli. Pierwsze reakcje rynku surowców są optymistyczne. Niemal natychmiast cena amerykańskiej ropy spadła o kilkanaście dolarów, choć sytuacja nadal jest daleka od stabilnej. Gdyby jednak odblokowanie ciśniny Ormus stawało się realne, wówczas będzie można wypatrywać ograniczenia lub nawet zakończenia kryzysu energetycznego na świecie. Agata Król i reakcje na porozumienie broni na Bliskim Wschodzie. Bardzo dziękujemy. Pozostajemy przy tym temacie, bo Donald Trump twierdzi, że na Bliskim Wschodzie mogą nastać teraz złote czasy. Ten wpis o takiej treści w swoich mediach społecznościowych amerykański przywódca zamieścił kilka godzin po porozumieniu z Iranem. Zadeklarował, że Stany Zjednoczone pomogą przywrócić ruch w cieśnieniu Ormuz, której odblokowanie jest jednym z głównych punktów rozejmu. W stabilności porozumienia wątpi Grzegorz Schatyna. W radiowej jedynce senator Koalicji Obywatelskiej były szef MSZ-u stwierdził, że to dopiero wstęp do negocjacji. Nieprzewidywalny jest dalszy ciąg tych zachowań i działań, dlatego że są różne komunikaty. Stron, które prowadzą są stronami w tym konflikcie Iranu, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Dwa tygodnie to jest czas, żeby przerwać działania wojenne, żeby no, zobaczyć, rozglądnąć się i być gotowym do następnego etapu. Dodajmy, że Izrael uważa, iż stroną porozumienia nie jest Liban i zapowiada, że nadal będzie eliminował cele związane z Hezbollahem. Wraca temat regulacji na rynku kryptoaktywów w Polsce. do doniesienia portali Money.pl i Wirtualnej Polski o kłopotach z płynnością największej polskiej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Mowa jest o spadku rezerwy bitcoinów giełdy o 99%. Prezes Zonda Krypto, Przemysław Kral, odpiera te zarzuty i zapewnia, że zarządzana przez niego firma jest stabilnym, wypłacalnym i bezpiecznym podmiotem i problemy to efekt technicznej usterki. Głosy w sprawie zabrali politycy. Rządzący wypominają prezydentowi, że zawetował przepisy, które regulowały. Rynek. Posiadacze kryptowalut pozostali bez ochrony, podkreśla rzeczniczka Klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Ustawa, którą przyjęliśmy w Sejmie i którą zawetował pan prezydent, dawała nadzór nad rynkiem kryptowalut i pozwalałaby na szybsze reagowanie w sytuacji, w której ten rynek by się chwiał. Rzecznik prezydenta Rafał Lewkiewicz twierdzi, że zawetowana ustawa o kryptowalutach nie rozwiązałaby problemów pojawiających się w związku z działalnością spółki Zonda Krypto. Zwrócę uwagę, że ustawa, którą zawetował pan prezydent nie dotyczyła takich podmiotów jak Zonda Krypto, która działa na rynku estońskim. Gdyby prezydent nie zawetował ustawy, spółki działające poza Polską miałyby kontrolę Komisji Nadzoru Finansowego, odpowiada minister finansów Andrzej Domański. To są aktualności jedynki. Jest data referendum w Krakowie. Losy prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta rozstrzygnął się 24 maja.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 Jabłonie, grusze i śliwy są bezpieczne. Gorzej z truskawkami czy malinami. Sadownicy obawiają się zapowiadanych przez synoptyków przymrozków. Bo niska temperatura to jedno z najgroźniejszych zjawisk, z którymi się mierzą. A w najbliższych dniach noce będą wyjątkowo chłodne. Noce na przeważającym obszarze kraju z przymrozkami przy gruncie nawet minus 4, lokalnie minus 6 stopni. Przekazała nam rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. I dodało, że poprawy pogody można spodziewać się w przyszłym tygodniu. Temperatura może wzrosnąć miejscami nawet do 18 stopni. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Czas na sport. Tomasz Kowalczyk. Broniąca się przed spadkiem Arka Gdynia wygrała przed własną publicznością z Zagłębiem Lubin 3-1 na zakończenie 27. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Gdynian po raz pierwszy poprowadził trener Dariusz Banasik, który tak podsumował mecz. Zagraliśmy dosyć dobry mecz. Myślę, że z pierwszej połowy możemy być dużo bardziej zadowoleni niż, niż z drugiej. No niestety przy wyniku 2-0 przy czerwonej karcie było jakieś lekkie rozluźnienie. O tym na pewno z zawodnikami porozmawiam, ale zwycięzcą się nie są. Sądzi. dla nas najważniejsze dzisiaj nie był styl, tylko trzy punkty, które nam dają oddech i które nam dają jakby taką nadzieję w perspektywie kolejnych meczów. Trener Zagłębia, Leszek Ojrzyński, zwrócił uwagę, że odrabianie strat w dziesiątkę było bardzo trudne. Chcieliśmy ten mecz zagrać o wiele lepiej, żeby zdobyć punkty, A bramkę tracimy w 15 minucie, to jeszcze nie jest tragedia. No ale druga jest do szatni i schodzimy do szatni w bardziej nerwowej atmosferze. Gramy w bank. No i po dwóch minutach tego powrotu dostajemy drugą, żółtą, czerwoną. No to w dziesiątkę gonić 2-0 można odrobić i szliśmy w tym kierunku. Zdobyliśmy kontaktową bramkę, no ale potem zostaliśmy ostudzeni. Skończyło się 3-1. Liderem rozgrywek Lech Poznań, który ma trzy punkty więcej od Jagiellonii Białystoki Górnika Zabrze. W strefie spadkowej mimo wygranej Arka Widzew i Brugbet Termalika Nieciecza. Real Madrid przegrał u siebie z Bayernem Monachium 1–2, natomiast Arsenal wygrał na wyjeździe w Lizbonie ze Sportingiem 1–0 w pierwszych ćwierćfinałowych meczach piłkarskiej Ligi Mistrzów. Rewanże w przyszłą środę, a dziś w meczach ćwierćfinałowych Barcelona zagra z Atletico Madrid, z kolei Paris Saint-Germain z Liverpoolem. Hokeiści GKS-u Tychy obronili tytuł Mistrzów Polski. W czwartym meczu finału Ekstraligi wygrali z GKS-em Katowice aż 7–2. I w rywalizacji do czterech zwycięstw wygrali 4 do 0. A Hubert Hurkacz udanie zainaugurował rywalizację w prestiżowym tenisowym turnieju w Monte Carlo. Polak mimo trudnego wyzwania zdołał przełamać serię siedmiu porażek z rzędu i pewnie pokonał w pierwszej rundzie Luciano Darderiego z Włoch 7-6, 5-7 i 6-1. do 1.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 W całym kraju będzie dziś pochmurno i deszczowo. Na wschodzie i południu niewykluczone są opady deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu miejscami także burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni na południu i północnym wschodzie, przez 8-9 w centrum, po 11 na krańcach zachodnich. Ale odczuwalna będzie niższa, to przez umiarkowany i silny wiatr. Ciśnienie cały czas rośnie na barometrach. W Warszawie 1010 hPa.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 Reklama. Polskie Radio. Jedynka. Radio. Program pierwszy jest 15 po 8. Sygnały dnia.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 Imieniny obchodzą amancjusz, apolinary, a syn Kryc, August, Cezary, Dionizjusz, Dionizy, January, Julia, Julian Makaria, Maksyma perpetuus, Radosław i Walter. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. Jest 16 po 8. Grzegorz Osiecki i nasz kolejny gość. Rozmowa dnia. A gościem sygnału dnia jest profesor Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Od kilku dni słyszymy o kłopotach klientów giełdy kryptowalut, zonda krypto, o tym piszą Gazeta Wyborcza, a także money.pl. Mają kłopoty z wypłatami. Czy do rzecznika docierają skargi z tego powodu? Póki co nie, natomiast przyjrzymy się tej sprawie. A co to może oznaczać? Rzecznik Praw Obywatelskich ma kompetencje do podjęcia postępowania również z urzędu, nie tylko na, na, na podstawie skarg, więc przeanalizujemy te zarzuty, które są formułowane, no bo do rzecznika wpływają co jakiś czas skargi dotyczące, dotyczące funkcjonowania, nazwijmy to szeroko, instytucji finansowych. Również rzecznicy kolejnych kadencji, nie tylko ja, również moi poprzednicy apelowali do Parlamentu o regulowanie kantorów internetowych. W ogóle problematyka kryptowalut i, i, i walut wirtualnych. No, to jest Yy, pewne zjawisko, które no, wymaga doszerzenia i uregulowania przez państwo niewątpliwie. Mieliśmy weto w tej sprawie prezydenta, ale jeżeli chodzi generalnie o skargi finansowe, bo rozumiem, że to jest element rynku finansowego, to jakie docierają do rzecznika? Yy, dosyć często docierają do nas skargi osób poszkodowanych, pokrzywdzonych przez yy, nieuczciwe firmy pożyczkowe. E, przez firmy pożyczkowe, które e, wypożyczają, pożyczają osobom nieposiadającym zdolności kredytowej do e, wzięcia pożyczki z banku kilka kilkanaście tysięcy złotych, natomiast potem ze względu na rozmaite koszty odsetkowe opłaty okazuje się, że e, trzeba zwrócić kilkadziesiąt tysięcy złotych, wielokrotnie, kwoty wielokrotnie przekraczające wysokość e, pożyczki i często te osoby zwracają się do nas, jak już nie mają innego wyjścia, jak już e, zostaje wydany nakaz zapłaty przez sąd e, prawomocny, jak już jest wszczęte postępowanie egzekucyjne i wówczas staramy się pomóc e, taką ostatnią deską ratunku, którą Rzecznik Praw Obywatelskich może wykorzystać w tego typu sytuacji, jest skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego. I tak hmm. też czynimy, bo A i z reguły te skargi nadzwyczajne są uwzględniane. A co daje skarga e, praktycznie z punktu widzenia tych osób, które są, czują się poszkodowane? Sądy niestety często bezrefleksyjnie wydają nakazy zapłaty, nie analizując szczegółowo umowy, jaka wiązała... E, klienta z taką firmą pożyczkową to jest błąd popełniany dosyć często przez polskie sądy. Również w sprawach frankowych to była bardzo podobna, bardzo podobne zarzuty były, które formułowaliśmy, że sądy wydają nakazy zapłaty nie analizując. Umowy, po czym okazuje się, że w tej umowie są tak zwane klauzule niedozwolone czyli rozwiązania, które w świetle naszych krajowych i europejskich standardów nie powinny znajdować się w umowach zawieranych przez przedsiębiorców z konsumentami. I w takim przypadku od takiego prawomocnego nakazu zapłaty Rzecznik Praw Obywatelskich może złożyć skargę nadzwyczajną, wskazując, że doszło tu do naruszenia konstytucyjnych standardów ochrony konsumenta i Europejskiej Dyrektywy Konsumenckiej. I w takim przypadku Sąd Najwyższy może uchylić taki nakaz zapłaty i, przy, i, i, i nakazać sądowi rozpoznanie takiej sprawy na rozprawie i dokonanie pełnej oceny tych klauzul umownych. I to czynimy i w tym zakresie mogę powiedzieć, że nasze skargi są skuteczne. A dużo jest tych spraw w takim strumieniu ogólnych skarg, które docierają do Rzecznika? Sporo i jest to znaczna część skarg nadzwyczajnych, które Biuro Rzecznika kieruje do Sądu Najwyższego. To są właśnie sprawy tego typu dotyczące firm pożyczkowych lub dotyczące kredytów we frankach, bo problem prawny jest w tych sytuacjach dosyć podobne. A z punktu widzenia rynku kryptowalut, to rozumiem, że tu problemem jest brak regulacji rynkowych, jeżeli chodzi o to w Polsce. Także z punktu widzenia pana urzędu. E, tak. Pamiętajmy o tym, że kryptowaluty i, i, i technologia blockchain, która, y, która się pojawiła, y, gdy, gdy powstał bitcoin, pierwsza kryptowaluta, no, samym założeniem tej technologii było to, żeby ominąć państwo i żeby transakcje przeprowadzane właśnie w oparciu o technologię blockchain były dokonywane z pominięciem struktur państwowych. To jest źródłem tej koncepcji. Natomiast rzeczywiście w, w wielu państwach dostrzeżono to, że w tym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 Mamy scenariusz Pata. Czy pan widzi jakąś możliwość wyjścia z tej sytuacji dwóch sędziów, którzy, których e, zaprosił na ślubowanie Karol Nawrocki, czterech nie zaprosił. Wszyscy zostali jednocześnie e, wyłonieni przez Sejm. Ci sędziowie nadal się nie pojawiają w Trybunale. Ja jako prawnik, jako e, osoba, która nie uczestniczy w debacie politycznej, mogę powiedzieć, że z prawnego punktu widzenia e, standard jest jasny. E, standard jest jasny. Konstytucja w sposób wyczerpujący e, opisuje procedurę wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W roku 2015 ukształtowane zostało orzecznictwo z Trybunału Konstytucyjnego na ten temat. Również w literaturze doktrynie prawa konstytucyjnego ta sprawa jest dosyć oczywista, bo mamy kilka rodzajów konstytucyjnych organów państwa. Są takie konstytucyjne organy państwa, co do których konstytucja nie mówi, jak się je powołuje pozostawiając w tym zakresie swobodę pewną ustawodawcy. Na przykład jest to Rzecznik Praw Dziecka. Konstytucja nie mówi, jak Rzecznik Praw Dziecka powinien być wybierany. Natomiast z drugiej strony są konstytucyjne organy państwa, co do których twórcy konstytucji uznali, że należy jednoznacznie wskazać organy, które odpowiadają za obsadę innych organów przykład Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany, wybierany przez Sejm za zgodą Senatu. No tak. I nie, nie można w to włączyć kolejnego organu, bo byłoby to naruszenie zasady nadrzędności Konstytucji. To są podstawowe reguły wykładni prawa. Jeżeli Konstytucja mówi o organach, które dokonują wyboru innego organu, to nie można w to włączyć kolejnego. Na przykład Rzecznik, na przykład nie wiem, prezes Narodowego Banku, Banku Polskiego jest dotyka. wybierany przez, e, przez e, nie, Sejm na wniosek prezydenta. Tam też nie można włączyć kolejnego organu. I w przypadku w Trybunału Konstytucyjnego, Konstytucja mówi, że sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm i kropka, co prowadzi do takiego wniosku, że y, nie można y, włączyć w tę procedurę innego organu w taki sposób, aby, o, aby tenże inny organ mógł podejmować w tym zakresie decyzję. E, aby miał e, jego decyzja charakter rozstrzygający. I z pewnych względów zdecydowano się na włączenie po 1997 roku, po wejściu w życie e, Konstytucji, prezydenta w tę procedurę. E, natomiast e, zarówno e, twórcy tego pomysłu, Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, jak też e, zasady wykładni prawa, e, prowadzą do jedno, jednoznacznego wniosku, że rola prezydenta w tym zakresie jest rolą polegającą na pewnym symbolizowaniu uosobianiu y, narodu, czyli a nie to, na podejmowaniu to, decyzji. Czyli rozumiem, że w tym przypadku prezydent nie ma możliwości odmówienia przyjęcia ślubowania, bo tam jest y, ślubowanie wobec prezydenta w ustawie zapisane. To w taki dosyć wyważany sposób y, rozwinął ten wątek Trybunał Konstytucyjny w roku, y, z 3 grudnia 2015 roku, mówiąc, że w sentencji, że prezydent ma obowiązek przyjęcia ślubowania od sędziego Trybunału Konstytucyjnego wybranego przez Sejm, ponieważ to już jest w tym momencie sędzia. Od 13 marca mamy sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast wskazał, że istnieją pewne ekstraordynaryjne, nadzwyczajne okoliczności, które umożliwiałyby, jak to ujął Trybunał, opóźnienie odebrania ślubowania. I tu, na panie że przykład... musimy y, przejść na, do serwisu YouTube, gdzie y, słuchacze usłyszą, A, oczywiście. jakie to są okoliczności. Zapraszamy serdecznie. 26 po 8. Program pierwszy polskiego radia. I jak zawsze polecamy kolejne rozmowy dnia w samo południe z Marcinem Krzyżanowskim i ranistą, natomiast w ekspresie jedynki o 16.35 naszym gościem będzie wicemarszałek senatu Maciej Żywno z Polski 2050. 26 minut po godzinie 8, a w tej godzinie jeszcze Andrzej który rysuje. Program pierwszy i sygnały dnia zbliża się 8.30 w naszym studiu. Paweł Zieliński wielokrotnie dziś już zabierał głos w sprawie tego, skąd się bierze agresja na drodze. Pan ma swoją teorię, ITS mm -hmm. ma swoją teorię. Kazik miał swoją teorię, mm -hmm. ale tych śpiewających było więcej, przypomina nasz słuchacz pan Piotr. Dzień dobry. Panie redaktorze, Danielu, ja myślę, że nie Kazik wcale Staszewski opisuje agresję wśród kierowców, ale swego czasu Jarema Stępowski w utworze Taksówkarz Warszawski tak to pięknie przedstawił niech pan zerknie i może kawałeczek tam zacytuję, bo on tam piękne teksty, śpiewając tą piosenkę kierował do współużytkowników dróg miejskich w Warszawie. Łącznie ze zwrotem łeb w kokilkę wsadził, kozaka udaje i tu jest ciekawe pytanie, co to jest kokilka? A to właśnie Jarema Stępowski już tam wtedy sygnalizował, że po Warszawie Wcale nie jest tak łatwo jeździć. Dziękuję, do usłyszenia. Znaczy proszę pana, ja mam swoją teorię. Tak, pana. Co zrobić, żeby mniej agresji było na drodze? A szwagandę? Nie, proszę pana. Co Bo gdyby każdy kierowca zaczynał jazdę od wrzucenia jedynki, to byłoby mniej agresji na drodze. Wie pan, do czego pije? Tak, mi się wydaje, że to ten piękniego. Tak, tak, piękny jest. Naprawdę piękne. A widział pana autora? Widziałem, tak. Ale na żywo kiedyś? Na żywo nie. On A to chyba cały czas rysuje. No, no Proszę pana, jest. Jest w tej chwili tam za szybą w pokoju dla VIP-ów. Już niebawem pojawi się w naszym studiu Andrzej rysuje. Z aktualności Paweł Zieliński. Rozejm w wojnie amerykańsko-izraelsko-irańskiej przez najbliższe dwa tygodnie działa w regionie, mają zamilknąć a strony zapowiadają negocjacje pokojowe. Ceny ropy na światowych rynkach znacznie spadły. Irańska wersja dokumentu, na podstawie którego zawarto rozejm, zakłada, że Iran będzie mógł pobierać opłaty za przejście tankowców przez Ormuz. Analitycy są jednak sceptyczni co do trwałości porozumienia i tego, czy zawieszenie broni doprowadzi do trwałego pokoju. Podobne wątpliwości wyraził w jedynce były szef mz u obecnie senator Koalicji Obywatelskiej Grzegor Uważam, że nieprzewidywalny jest dalszy ciąg tych zachowań i działań. Chociażby dlatego, że są różne komunikaty. Przyjrzymy się tej sprawie. Taką deklarację w kwestii giełdy kryptowalut Zonda Krypto złożył w jedynce Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. Chodzi o doniesienie medialne o kłopotach z płynnością podmiotu. umowa jest o spadku nawet rezerw bitcoinów giełdy nawet o 99%. Rzecznik Praw Obywatelskich ma kompetencje do podjęcia postępowania również z urzędu, nie tylko na podstawie skarg. Więc, ja bym przesadł... Analizujemy te zarzuty, które są formułowane. W Krakowie ruszyła kampania referendalna. Inicjatorzy plebiscytu zarzucają Aleksandrowi między m.in. zadłużenie miasta. Namawiają do wzięcia udziału w głosowaniu. Sam prezydent to odradza. Od tego są wybory, by tam walczyć o frekwencje, a nie wyborcze dogrywki. Na referendum 24 maja. Jabłonie, grusze i śliwy bezpieczne, gorzej z truskawkami czy malinami. Sadownicy obawiają się zapowiadanych na najbliższe dni przymrozków. Przy gruncie nawet minus 4, lokalnie minus 6 stopni. A poprawy pogody można spojrzeć. Spodziewać się w przyszłym tygodniu. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o dziewiątej. Pogoda. To przed chwilą to był fragment wypowiedzi pani Agnieszki prasek grzeciński i MGW. No to posłuchajmy w całości.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 nawet mniej, bo 4-5. W centrum 8-9 do 11 na krańcach zachodnich. Sporo chmur, trochę deszczu na wschodzie i na południu. Nie wykluczone opady deszczu ze śniegiem, a w górach samego śniegu i na dosypie. Tak z 8 cm miejscami też wiosenne burze. Wiatr umiarkowany i silny, ale nie tak silny całe szczęście, jak w poniedziałek wielkanocny. Dziś te podmuchy najmocniejsze do 50 km na wschodzie.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 Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka to jest radio, a radio to jest teatr wyobraźni, radio to jest dźwięk i teraz usłyszą państwo dźwięk, a nawet dwa. Ten pierwszy to tak niezobowiązująco. Ktoś, kto będzie pamiętał, będzie mistrzem świata. Natomiast ten drugi jest y, szczególny, także Właśnie 8 kwietnia. Pytanie, czy państwo na pewno część kojarzy, ale od razu <śmiech> odżyją te obrazy. Cóż to za dźwięk? spojrzałem na naszego realizatora Filipa, to człowiek młody jest. Mówi, kręci głową, przeczy, że nie, nie, nie pamięta o, o co kamano, o co chodzi. A cóż to za dźwięk? Ten pierwszy to był taki sygnał przywołujący... Dobrze, więcej nie powiem. Ten drugi jest najważniejszy. 22 139 22 02. Od czego zaczynamy jazdę, proszę państwa? Od wrzucenia jedynki. Jeśli ktoś miał ochotę i okazję przejeżdżać obok naszego budynku Polskiego Radia, to widział taki wielki billboard. I o nim za chwilę. Knut, by opisać, co zrobiłeś mi nagle znikając bez to widzenia znów chcesz Radio, program pierwszy i sygnały dnia. Za 20 minut, godzina 9 nasz gość przed chwilą zapytał mnie, czy w słuchawkach, czy bez. I zastanawiał się, jak będzie się słyszał w słuchawkach. Możesz to sprawdzić w tej chwili. Zobacz. Dobrze, Powiedz coś, cokolwiek. No i jak lepiej, w słuchawkach, czy bez? W słuchawkach trochę jakbym głowę do wiadra włożył. No, jest. A my musimy cały czas tak pracować. My, ludzie, radia. A w naszym studiu człowiek z ciętym językiem, ostrym ołówkiem i sokolim wzrokiem, bo potrafi dostrzec takie rzeczy w naszej codziennej rzeczywistości, których zwykły Kowalski nie jest w stanie dostrzec i przelewa to na kartkę papieru czy na ekran monitora. Ja jestem w połowie drogi mhm. między, między yy, ana, analogową rzeczywistością cyfrową, bo rysuję na, na kartce, a, a potem, yy, potem rzucam sobie do komputera i kończę na komputerze. Andrzej Milewski, Andrzej rysuje, yy, mało kto zna twoje chyba nazwisko, większość kojarzy się właśnie z tego. To była konieczność kiedyś, bo by, by tych Andrzejów było kilku rysujących i żeby się odróżnić ja właśnie nie wiem z czego to się wzięło wydawało mi się to jakieś takie proste i chwytliwe prawda i, i, ten, i łatwe do zapamiętania e, ale no właśnie te, z tego powodu, że tych Andrzejów rysujących jest kilku to też e, często e, trudno, trudno zidentyfikować tego właściwego a kto był, nie mam na myśli Andrzeja konkretnie może bo, bo przecież jest też i było kilku innych kto był, kto jest twoim mistrzem? No Marek Raczkowski Raczkowski Tak, mhm. tak To jest nawet mam zapisane w Wikipedii w moim bio Że moim mistrzem jest Marek Raczkowski I raz się z nim spotkałeś, wziąłeś od niego autograf A potem to już chyba nawet chyba zamieniłeś w słów kilka Spotkaliśmy się chyba dwa albo trzy razy Mamy wspólne zdjęcie, mam autograf Tak, ale to, to takie spotkania w, w przelocie raczej Andrzej Milewski, rysownik, satyryk, komentator społeczny, jeśli tak można cię nazywać, ale chyba można. Ta twoja kreska jest charakterystyczna. Wiesz, że w naszym pokoju numer 105, to jest taki słynny pokój w jedynce, jest twój rysunek. Wisi nad e, ekspresem do kawy. Kojarzysz? Który to może być? Ten o, ten o automacie do kawy, tak? Ten no, tak. troszkę podniszczony, bo, bo rzeczywiście wisi nad, nad ekspresem do kawy To od razu państwu wyjaśnię, bo ekspres do kawy to jest taki wspaniały wynalazek Wstajesz rano, naciskasz tylko guzik i, i opróżniasz fusy, tackę ociekową Nalewasz wodę, uzupełniasz ziarno, usuwasz grubość mielenia Ustawiasz, odkamieniasz i już musisz wychodzić do pracy No cała prawda Cała prawda, tak Mój się właśnie popsuł teraz. Mhm. To witamy w klubie, bo ten nasz w 105 też się często psuje. Ta kreska jest charakterystyczna. Co ty miałeś z plastyki w szkole? Coś dobrego, nie, pamię nie pamiętam co, ale chyba nikt się jakoś specjalnie tam na moim talencie nie poznał. A w szkole marzyłeś, żeby zostać dziennikarzem? W, to była jedna z, jedna z opcji. Znaczy, wiesz, to w też było dziwne, bo ja poszedłem na, na dziennikarstwo. Jako osoba, która bała się ludzi. Więc to w ogóle był dziwaczny wybór. Miałem do wyboru, że zastanawiałem się właśnie, czy iść na SP, czy iść na dziennikarstwo, bo i ładnie rysowałem i lubiłem pisać. I, ale usłyszałem, że na SP to trzeba tam czasem podchodzić kilka razy i zdawać, więc stwierdziłem, że, ten, że dziennikarstwo to pewniejszy chleb. No i nauczę się, zdam egzamin, pójdę na studia i do pracy, prawda? No. I poszedłem na to dziennikarstwo jako osoba, która gdzieś tam z ludźmi się bała rozmawiać, odzywać i tak dalej. Więc nie wiem, co tam ja sobie wymyśliłem w tej głowie, jak to będzie wyglądało, ale, ale jakoś... No i miliony ludzi się dziś kojarzą z tych charakterystycznych rysunków. Spotykamy się na antenie nieprzypadkowo, bo, bo właśnie powodem było pewne zlecenie. Pozwolisz, że zacznę od, nawiążę do wywiadu, w którym na jedno pytanie odpowiedziałeś tak. Od kogo nie przyjąłbyś zlecenia? Odpowiedziałeś. Każde zlecenie rozpatruję indywidualnie. Niektórych zleceń odmawiam i pytania, czy sprawdzasz jakoś te firmy? Nie jestem detektywem, ale robię mały research. Rozumiem, że jeśli chodzi o polskie radio, to, to nie musiałeś żadnego researchu robić, bo wiedziałeś, z kim masz do czynienia. No tak, radio. E, robię research, chodzi o research film, no to, to to zazwyczaj to są firmy, które gdzieś są mniej znane, prawda? No, Polskie Radio to taka marka znana już od. Y no, no, no. Dawna, więc za, za dużo grzebać nie trzeba było, prawda? Polskie Radio, to jest marka znana od stu lat i radiowa jedynka także, w związku z tym, że, że stulecie jedynki w tym roku, stworzyłeś kilka rysunków na stulecie jedynki, no i właśnie ten, który można zobaczyć na wielkim billboardzie na budynku Polskiego Radia. Od czego zaczynamy jazdę? Od wrzucenia jedynki. No właśnie. I gdzie wpada na takie pomysły? Bo one są proste, tylko trzeba je wymyślić, nie? Tak, tak. No każde, no najlepszy rysunek to taki, że każdy na niego patrzy i mówi, o, przecież sam bym to mógł wymyślić, narysować, powiedzieć, prawda? E, tak jak nie wiem, no, czy tutaj mogę zdradzić, że przed anteną chwilę mhm. porozmawialiśmy o tym moim ostatnim rysunku, w którym zrobiłem e, e, rebranding Orlenu i, i w, którym, w którym ten orlenowski orzeł ma fryzurę Trumpa. Mhm. I to też jest no coś takiego, co każdy na to patrzy i mówi, no tak, to tam było. Wszyscy tak. to widzieli, ale, ale nikt nie... No to m, takie rysunki są najlepsze. A ten wymyślać na przykład to, no to e, zaczynam wymyślanie od tego, że się zastanawiam, jak ludzie słuchają radia, mm -hmm. prawda? Gdzie? No to w samochodzie. No dobrze, no to że siedzę w tym samochodzie, jaka to jest przestrzeń, jakie gdzieś tam zachowania ludzie mają e, w związku z jakimś tam produktem, prawda? W tym wypadku to jest radio. No, i to akurat ta gra słów super, super zagrała. A to takie skojarzenia jedynkowe w Twoim przypadku? Lato Jest. z radiem, na przykład? Lato z radiem, no. Matysiakowie. A jednak, proszę. Mhm. Sygnały dnia. Też? A gdyby sygnały dnia chciały zamówić grafikę, to, to od jakiej. Dobrze, o kwotach tam będziemy rozmawiać później. To, to jest, jest ten... rewelacyjne, szanowni państwo, bo to jest tak, bo te rozmowy można później zobaczyć na w mediach społecznościowych, a nawet w tym momencie, jeśli państwo oglądają w tym momencie, bo tak to już jest teraz, bo zobacz, jak się radio zmieniło. Wiesz, to jest stulecie polskiego radio, ale radio się też zmieniło, bo, bo dla wielu na przykład ten mówiący głos pozostawał tajemnicą przez, tak. przez dłuższy czas, no i nie, teraz albo stety, albo niestety ludzie widzą, jak my wyglądamy, to jest właśnie ta tak zwana radiowa uroda. DNA zwykłego człowieka wygląda tak, mhm. a tak wygląda DNA słuchacza radiowej jedynki. Co to za pomysł? A to akurat właśnie, to, to, to weszło z researchu, jak mhm. robiłem research i gdzieś, gdzieś, gdzieś trafiłem na cytat, e, zdaje się, z prezesa radia, który opowiadał, że E, że mają coś w DNA. Mhm. A, że polskie rady, nie pamiętam, co to było już, ale to DNA. No, czyli zwizualizowałem sobie to DNA i, i, i tym tropem poszedłem. Bo rysowanie to też rysowanie zaczyna się od czytania. Im więcej przeczytam przed rysowaniem, e, tym potem więcej się klapek w głowie otwiera. I tak zaczynał Andrzej Milewski. Znaczy, i tak nie zaczynał. Zaczynałeś. Ja tak sobie ukułem takie określenie, że byłeś telewizyjnym kaletnikiem. To jest faza, która wytwarza paski tak, tak, informacyjne, tak, tak, bo zaczynałeś od pasków, ja, ja widzę taką zależność, bo, bo w paskach trzeba w takim bardzo krótkim komunikacie zawrzeć całość, to co tak, jest najważniejsze tak, jest... No i rzeczywiście to się przekłada także na to. A ty wrzucasz jedynkę w samochodzie? E, teraz jak jechałem to wrzuciłem I co usłyszałeś? Rozmowa o Trybunale. A, jednak. Ja mówię, sprawdzam, a tak rzeczywiście z Rzecznikiem Praw Obywatelskich można tak, było usłyszeć tak. fragment rozmowy na antenie radiowej jedynki. Bardzo nam miło, Andrzeju, że na stulecie Polskiego Radia stworzyłeś kilka, bo to jest jeden z wielu rysunków. To nie, to nie jest wszystko. Ile w sumie powstało? Cztery? Mhm. Powstało więcej, bo zawsze, zawsze powstaje więcej. Tak z osiem. I do szuflady też rysujesz? No tam część ląduje w szufladzie albo nawet w koszu, bo Grupa recenzentka jest bezlitosna i, i odrzuca. A kto jest bezpośrednim tym pierwszym recenzentem? Małżonka? Małżonka też. Mam mhm. taką grupę w na, na mediach społecznościowych zamkniętą, która się nazywa Andrzej Spamuje i tam, mhm. i tam wrzucam wszystkie rysunki przed publikacją, żeby zebrać głosy, właśnie opinie ludzi. A dzieci? A to, przyjaciele, rodzina, tacy, którzy gdzieś tam od lat oceniają, mają różne poczucie humoru, różną wrażliwość różne, że tak powiem, kontakt z newsami, bo niektórzy się nie interesują wcale, a niektórzy się są hard userami tych newsów, więc y, jest taka grupa kontrolna. A czy dzieci też są tą grupą kontrolną? no dzieci jeszcze nie, nie rozumieją kontekstu, mhm. ale, ale oglądają, oglądają rysunki. Ale kre... I czasem, czasem trudno jest wytłumaczyć. Na przykład ale... musiałem tłumaczyć córce, o co chodzi z tym rysunkiem z Trumpem, czym on jest taki, czemu się ludziom tak podoba. Ale kre kreska im się podoba na pewno. Tak. Mhm. A pani jak się podoba, pani Agnieszko? Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi się podoba. To jest nasza Agnieszka Konikowska. Ten, bardzo, ten bardzo głos mi na pewno rację. też pan zna, Cieszę panie się, że widzę, nie chciałam powiedzieć, cieszę się, że widzę, jak pan Andrzej mm -hmm. rysuje, ale mm -hmm. cieszę się, że widzę pana Andrzeja, który rysuje. No świetnie. Świetnie. Bardzo miło. Bardzo. To w takim razie to co? Bardzo panu dziękujemy. Możemy teraz wspólnie podziękować. Dziękuję. Nie marzy się pan o jakaś audycja w radiu? O rysowaniu. To by ja było wezwanie. Wiem, to... Zabiło mnie to pytanie. Nie wiem, musiałbym pomyśleć, długo się zastanowić, także niż nad rysunkiem. I taki... A ile się może? Może pan narysować odpowiedź. <głos> no, tak. <głos> I, w, I w każdej takiej audycji powstawałby na przykład jeden rysunek. jest to jakiś pomysł. Skoro pan marzył o byciu dziennikarzem, poniekąd jest pan yy, dziennikarzem. Jest pan młodym człowiekiem, więc zakładam, że pan yy, nie zna tego dźwięku. To za chwilę powie, powie sprawdzam. Co to za dźwięk? Kojarzy pan? Nie mam pojęcia. Nie ma pan, pan, pan jest młodym człowiekiem. Agnieszko, ty jesteś nieco starsza tylko, my jesteśmy nieco starsi. W takim razie przypomnij, bo to jest poradny trening szarech komórek. Z czego to czy, było? Czy, czy piastowski Wrocław to jest dobry trop? Tak, a jak się program nazywał? Z kamerą. Wśród. Zwierzą, Zwierząt. Okay. A to w związku z tym, że dziś jest Dzień Miłośników Zo, o czym pamiętali nasi słuchacze. Ten pierwszy dżingiel to był chyba sygnał Ośrodka Telewizji Polskiej we Wrocławiu, a ten drugi to oczywiście dżingiel programu z kamerą wśród zwierząt państwa Guczyńskich. I takich właśnie mamy słuchaczy. Bystrych słuchaczy radiowej jedynki, co też zauważył w swoich rysunkach. Bardzo proszę na przykład ten... Andrzej Milewski, czyli Andrzej Rysuje. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. A ja Państwu radzę, jak mm -hmm. będą Państwo przyjeżdżać Aleją Niepodległości, żeby spojrzeć tak troszkę w górę mm -hmm. przy budynku Polskiego Radia i zobaczyć ten baner, który wisi autorstwa naszego gościa. Dobrze radzę. Miało Dobrze radzę. O bo radach o radach będzie. będzie. Właśnie. Czy piekło nimi wybrukowane, czy może zawsze w cenie. Polskie Radio. Jedynka. Agnieszka Kunikowska po dziewiątej, a ja mówię Państwu do usłyszenia.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 przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, niedaleko węzła Bielany Wrocławskie, doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych na kilometrze 152. Zablokowany jest tam lewy pas w kierunku Katowic, a ruch odbywa się pasem prawym, ale także pasem awaryjnym. I oczywiście kilkukilometrowy korek już tam obserwujemy. a czwórka zakorkowana jest także na fragmencie przygranicznym, niedaleko Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. A teraz województwo Świętokrzyskie i droga krajowa numer 79. W miejscowości Bronisławów, to pomiędzy Sandomierzem a Lipskiem, doszło do wywrócenia się ciężarówki na kilometrze 161. Trasa była tam całkowicie zablokowana. W tej chwili ruch odbywa się jednym pasem na zmianę. Uwaga na drodze krajowej numer 91 na Pomorzu w miejscowości Rusodzin, a zatem niedaleko Gdańska. Na kilometrze 22 doszło do do pożaru busa. Jestnia jest tam częściowo zablokowana. Cały czas zakorkowane są trasy mazowieckie, chociażby ekspresowa ósemka w Warszawie, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, ale także zdecydowanie wolniej jedzie się na Krajowej Siódemce, przed Warszawą, od strony Płońska. Pewne spowolnienia cały czas obserwujemy też na remontowanym odcinku krajowej sześćdziesiątki jedynki pomiędzy Zegrzem a Legionowem. I jeszcze województwo małopolskie autostrada A4. Tutaj cały czas dużo wolniej jedzie się i przed Krakowem od strony Rzeszowa i na obwodnicy samego Krakowa pomiędzy Łagiewnikami a Bielanami w kierunku Katowic. Jak